Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 28 kwietnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 183 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Rafał Bedwolf-Wroński. Cześć! Cześć! I ja, czyli Szymon Szymas-Cieśniński. Witam Was serdecznie. Nim przejdziemy do filmu, który chcemy dla Was dzisiaj zrecenzować, zaczniemy może od takiego małego eksperymentu myślowego. Załóżmy, że znalazłeś lampę alladyna, złowiłeś złotą rybkę, zobaczyłeś spadającą gwiazdę, czy wszedłeś mm -hmm. w posiadanie czegokolwiek innego, co spełni twoje, nie wiem, dwa, trzy, cztery życzenia? No. Myślałeś kiedyś o tym, czego byś sobie życzył, Czy na pewno myślałeś, nie? no bo chyba każdy na świecie o tym myślał? Mm -hmm. A przynajmniej w naszej Cześć. kulturze. Hmm? Często fantazjuję o wygranych na loterii, więc to się trochę tak pokrywa, no. Ale to właśnie czego byś sobie zaczął, Numerów w Totka, czy... Eee... No, fajnie by było wygrać na przykład 250 milionów euro. Bo w tej chwili jest <śmiech> chyba taka kumulacja w euro po to ile się orientuje, dobrze. No sponsor. A coś innego? Gdyś miało się kilka życzeń, to co? Kasa, tak? Jakaś? Pieniądze nie są najważniejsze. Co ja bym chciał, hmm, gdybym mógł trzy życzenia, tak, spełnić? No, może być, mogą być trzy, To chciałbym tak, umieć pilotować samolot albo helikopter. Już nie powiem, że umieć latać. To by była pierwsza rzecz. Druga rzecz to by było... Druga rzecz, już wiem, to by była działka na własność, w sensie, że ziemia, na Nowej Zelandii, na Nowej Zelandii, a trzecia rzecz, no to byłby pewnie jakiś fajny dom tam, na tej działce. To można było skumulować i mieć trzecie jeszcze w zapasie. Hmm. w sumie jak powiedziałeś o tej Nowej Zelandii też sobie teraz pomyślałem, że jakaś Islandia, Nowa Zelandia <grym> byłoby miło moim pierwszym życzeniem by było aby ta rzecz ta osoba, ta istota spełniała więcej życzeń niż no. tylko trzy. najlepiej tak pierwsze życzenie ja sobie życzę, żebyś spełniał, spełniała spełniało wszystkie moje życzenia <grym no <grym standardowy myk, ten. myślę, że na to są jakieś reguły no właśnie, ja to zobaczyłem w jakimś filmie, ale to stosunkowo niedawno, w sensie, nie wiem, z 5 lat temu może, czy w serialu i mam wrażenie, że od tamtej pory ja to widziałem już potem w kilku innych tekstach kultury i w książkach i w komiksach a zrobiłem się z tego powodu bardzo przykro bo jako taki mały chłopiec nie? gdy właśnie byłem u rodziny na wsi zobaczyłem spadającą gwiazdę no i wszyscy mówili pomyślcie życzenie pomyślcie jakieś życzenie teraz to ja potem przez wiesz całą noc rozkminiałem co można by sobie zażyć i kolejną noc i kolejną i kolejną mhm. no i jak na to wpadłem to po prostu wiesz <laughs> geniusz odkrycie Ameryki można poprosić o więcej życzeń no a potem się okazało, że to nie jest nic rewolucyjnego. Ale co do konkretów, to właśnie jestem ciekaw, jak to by było. Czy taka rzecz, taka istota, czy ta złota rybka mogłyby naprawdę zagwarantować na przykład pokój na świecie? Nie, Czy w ogóle jest sens wtedy myśleć o takich ideałach? Co do kasy, no to, to niby brzmi tak o Boże pieniądze, tak? pieniądze nie są ważne i no, ja sobie z tego zdaję sprawę z tym osobą, która nie wie ile dokładnie zarabia, nie jest na swoich stawek nawet, bo mi to w miarę rybka, tak? W sensie, no, no dostaję tę wypłatę mniej więcej wiem ile, a tam każdą złotówkę się nie kłócę i przyjdzie dzień wcześniej, dzień później jakoś żyje, ale jakby móc mieć nieograniczone środki finansowe i móc wtedy robić wszystko, co się chce, na przykład wszystko to, co teraz, tylko nie martwiąc się w ogóle o budżet, nie wiem, zainwestować w biblioteczkę marzeń, no... no dyniło, na o, całe studio. No, no w sumie... Jak tę szafę zamienić. Wiesz, no. ta szafa też jest spoko. No a z rzeczy bardziej pokręconych, to zawsze myślałem o możliwości manipulowania czasem, wiesz, żeby móc zatrzymać czas w dowolnym momencie i potem go puścić. Wyobraź to Jech sobie. Można by zagrywać noce bez konsekwencji. Mogłeś, możesz zagrywać noc, położyć się nad ranem i pomimo tego, wiesz, stopujesz czas przed snem, śpisz 8 godzin, nie spóźniasz się do pracy. <grych> Nie wiem, mam deadline na artykuł, na podcast, nie, tak nie wiem, jest sobota, mam niesmontowany podcast, luzik, stopujemy czas, montujemy, wrzucamy, czas włączamy i wszystko jest na czas. Myślę, że jakbyś miał nieograniczone środki finansowe, to wstrzymywanie czasu albo modyfikacja, manipulacja czasem nie stanowiłaby już problemu dla Ciebie. No, pewnie też. A dlaczego w ogóle o tym wszystkim nie osmawiamy? Dlatego, że Chcemy dla Was omówić film Wish Upon. Tak jest. Nie ma polskiego tytułu. Jest to produkcja z 2017 roku, stosunkowo świeża. Reżyserem Wish Upon jest John R. Leonetti. Leonetti stworzył m.in. drugą część Mortal Kombat i drugą część efektu Motyla. Mortal Kombat widziałem, efektu motyla drugiego i trzeciego do tej pory jakoś chyba nie. Znaczy może leciało gdzieś w telewizji gdzieś tam kątem oko oglądałem, ale w ogóle nie kojarzę. Ja widziałem i to są raczej kiepskie filmy. Mm. No mnie zawsze korki, nie, bo niby efekt motyla, ale jakoś tak jest zawsze multum innych rzeczy na bieżąco, zwłaszcza teraz jak jeszcze w komiksy wszedłem mocniej że no nie wiem, czy kiedyś nadrobię, no ale dobrze wiedzieć w takim razie, że niczego nie tracę. No i Leonetti jeszcze stworzył Annabel, tak? Czyli spin-offa serii teraz już franczyzy też praktycznie obecność. Ty Annabel widziałeś? Prostu, widziałeś chyba, nie? I też mi się nie podobała. <laughs> Jakiegoś pecha ma ten reżyser do mnie chyba, no. Mnie w Anabel się podobała ta sekwencja w piwnicy, tak? gdy nasza główna bohaterka zjeżdża na dół, jest problem z windą i tak dalej, bo ona jest naprawdę taka stricte i robi wrażenie, ale cały film rzeczywiście jest dosyć miałki. To nie jest, nie wiem, złe kino, to nie jest coś, na co bym jakoś strasznie narzekał, ale no po obecności wiadomo jakie były oczekiwania no i te oczekiwania w żadnym wypadku nie zostały spełnione. No i teraz, w sumie ten film, ja już mogę trochę tak wywiec w przyszłość, no też nie jest, nie wiadomo czym, nie wiadomo jaką produkcją. Co do scenariusza, to tutaj odpowiada za niego Barbara Marshall i ona razem z Christopherem Landonem pisała scenariusz do Viral. My o Londonie porozmawiamy sobie za jakieś 2-3 tygodnie pewnie, bo jeszcze o jednym filmie coś pewnie nagramy niedługo. No i właśnie Marshall i Leonetti stworzyli Wish Upon. Film, który opowiada o Claire, nastolatce, która znajduje pozytywkę spełniającą życzenie. Oczywiście każde życzenie ma swoją cenę. W tym wypadku chodzi o życie jednej osoby z otoczenia bliższego czy dalszego Claire. I w sumie no to, to wszystko, nie? jeżeli chodzi o ten cały szkielet fabuły. Śledzimy sobie losy naszej nastolatki. W ogóle to brzmi trochę chyba poważnie, nie? Jak ja teraz o tym mówię, nie ta cena i jak zawsze ofiara jakaś, ale tak naprawdę, hmm, no właśnie, film zaczyna się dosyć mrocznie, bo zaczyna się samobójstwem matki, która osieraca młodziutką córeczkę, właśnie naszą Claire, więc jest to taki początek całkiem mroczny, nieprzyjemny, ale sama produkcja później moim zdaniem traci ten klimat, bo ona jest bardzo mocno też stargetowana jednak na młodszego odbiorcę, tak na nastolatka, na młodych dorosłych, jak zwał, tak zwał. I jest to film z kategorii PG-13 i rzeczywiście czuć tę kategorię dość mocno. No nie? niestety to jest taki typowe kino, można powiedzieć, dla młodzieży. tak, Więc to widać od razu, jak się ogląda ten film. Zresztą mm, bohaterowie tej opowieści, oni są też tak dosyć dziwacznie, że tak powiem, skrojeni i napisani, bo na przykład nasza główna bohaterka ma nienaturalnie młodego ojca, jak na moje, jak na moje odczucia. Więc no to są wszystko takie, takie dziwne zlepki, y, znane dobrze z różnych produkcji dla, dla nastolatków, takie pomysły znane z różnych produkcji dla nastolatków właśnie. Mm -hmm. i taka typowa też amerykańska szkoła jest tutaj w dużej mierze Dokładnie. miejscem akcji bohaterami praktycznie wyłącznie nastolatkowie tutaj dorości są bardzo na, znaczy są bardzo w tle mm -hmm. tak, na dalszych planach raczej i śledzimy sobie losy naszej Claire Claire Shannon w tej roli Joey King no którą też możecie kojarzyć. Jej matka popełnia samobójstwo, jak już zauważyłem. Ojciec zarabia na życie zbieraniem złomu. Dziewczyna zaś jest regularnie wyśmiewana w szkole przez swoich y, z, znaczy nie starszych, ale bogatszych kolegów, koleżanki. I wprawdzie Kler posiada jakąś tam wierną ekipę znajomych, ale chciałaby jednak od czegoś więcej. <tryk> I gdy w jej ręce trafia nasz magiczny przedmiot, to jest chińska magiczna pozytywka, dziewczyna dość ochoczo z niego korzysta. Dokładnie. I uzależnia się, nawet można powiedzieć. Tak, bo oczywiście zaczyna się takim przypadkowym życzeniem. tak Niby nie wierzy, nie, ale coś tam sobie mówi no i ta, to życzenie się sprawdza. Zaczyna się od tego, że Claire życzy sobie, by pewnej koleżance, której Claire szczerze nie cierpi, zresztą z wzajemnością, przydarzyło się coś złego. I to się dzieje naprawdę. Innym razem Claire prosi o miłość konkretnego chłopaka czy po prostu o popularność w szkole raz sprawia, że ojciec ze śmieciarza zamienia się w seksownego saksofonistą. Chyba najbardziej od czapy motyw z tego filmu właśnie. Mhm. Tylko ja ci powiem, ja mam z tym problem, bo z jednej strony Wszystkie te życzenia wydają się dla mnie trochę takie: O Boże, dlaczego? Jak można? Ale drugiej, z drugiej strony, w świecie przedstawionym, to wszystko co robi Kler jest w jakiś tam sposób uzasadnione. Tak? To jest logicznym wyborem, jeżeli będziemy w ciało tej kilkunastoletniej dziewczyny. No może ten saksofon, okej, okay. konsekwencje przemiany w saksofonistę, no to trzeba skrytykować, tak? bo to sensu za bardzo nie miało. Ale cała Jeżeli greszta... patrzymy z perspektywy hmm. młodej dziewczyny, to może akurat to miało sens o tyle, o ile no, wzbudziło że to, przy, wzbudziło to, że tak powiem podziw koleżanek. Hmm. To jedynie w tym sensie. Ale właśnie, bo udało Ci się jakoś empatyzować, identyfikować porządnie z tą dziewczyną w czasie sensu? Zupełnie nie. Ja się zastanawiam, czy to nie jest problem tego, że my już jednak podchodzimy pod tę trzydziestkę. Bo zakładam, że gdybym miał te, nie wiem, właśnie 16, 17, 18 lat, to pewnie bym się bardziej wczuł. Nie? Zresztą przez samo to, że szkoła, tak, niby wtedy nasza codzienność, tak, z tego wieku została przedstawiona na ekranie, ale teraz, jako już trochę starszy człowiek, yy, wiecie, no można się śmiać, ale to naprawdę mam wrażenie, że nadaje na zupełnie innych falach niż bohaterka i więc ja się irytowałem, gdy ona wymawiała kolejnych życzeń, myślałem, Boże, jak możesz, wiesz, wiesz, że masz siedem życzeń. W pewnym momencie też bohaterka, gdyby zaczyna rozumieć, jakie konsekwencje się z tym mogą wiązać z wypowiadaniem kolejnych życzeń, bo ona na początku tego nie wie. To jest w sumie nawet ciekawy zabieg, że dziewczyna nie rozumie inskrypcji na pudełku. Tak Ona się nawet uczy chińskiego, ale tam y, tylko w jakimś niewielkim stopniu, wiadomo, tam jest ona powiedzmy jakimś tam A1, a tutaj jest jeszcze chyba jakiś dialekt specjalny użyty, czy coś na tym pudełku. Dopiero w pewnym momencie ona odkrywa co i jak. Ale tak czy siak, tak sobie myślałem, Boże, dlaczego, jak możesz, jeszcze wiedzą, że tych życzeń jest 7, bo to akurat wiedział od początku i tak je marnować. Szczerze, szczerze powiedziawszy, mm, ja Ci powiem tak, jeżeli chodzi o filmy takie teen adventure, które znacznie bardziej mnie przypadły do, do gustu, a właściwie teen horror, to będzie ich sporo ostatnio i one są bardzo dobrze zrobione i pomimo tego, że ja mam już prawie 30 lat, to one mi się całkiem podobają. Przykładem takich filmów może być na przykład Opiekunka z zeszłego roku, może być Almanach, Witajcie we Wczoraj, tak to się chyba nazywa. Jest jeszcze taki jeden fajny film... który do tego to... chodzi też, miało dzieciaki, nie? Dokładnie, ale jest jeszcze jeden taki fajny film, który się nazywa Powrót do jutra. I to jest yy, bardzo klimatyczne kino młodzieżowe o podróżach w czasie, które mi się też bardzo podobało. No generalnie rzecz biorąc, jak ktoś chce znaleźć dobry film horror, to znajdzie. Także... Także nie krytykuję gatunku, tylko tego, że tutaj te dzieciaki są dzieciakami, które reprezentują postawy znaczy, bo To niby brzmi, że no tak powinno być, nie? że one są właśnie takimi niedojrzałymi nastolatkami, które robią głupie rzeczy, ale przez to no, nie można z nim identyfikować. Jeżeli jednak ktoś ma tutaj być pozytywną bohaterką w horrorze, no to to nie może być taki rozwytrzony czy zupełnie nierozsądny dzieciak, nie? no bo jednak wtedy no, dlatego właśnie w streszerach często mamy tę jedną sensowną, rozsądną jednostkę czy dwie, którym kibicujemy, a cała reszta jest mięsem agmatnim i służy tylko do tego, żeby pokazać krwawą miatkę, nie? Zgadzam się, ale wcześniej powiedziałeś, że no, być może nam się trudno zidentyfikować tą główną no, bohaterką, dlatego, że wchodzimy już w ten wiek taki, że tak powiem, kryzysu średniego. Natomiast no, te filmy, które ja wymieniłem, one, one są niesamowicie imersyjne. Tam się bardzo łatwo wczuć e, w fabułę. E, dlatego no, ode mnie dla, mm, e, dla wish upon, tak, dla, dla kreacji kre, tu, tu jest duży minus. Mm -hmm. Trudno jest polubić bohaterkę, i tutaj w pewnym momencie mamy, mam wrażenie, dość mocne inspiracje władcą pierścieni, bo widzimy Kler z pozytywką, z tym magicznym pudełkiem, która zachowuje się dokładnie tak jak Frodo walczący z pierścieniem, który chce nim zawładnąć, we władcy pierścieni. Problem polega na tym, że Frodo miał ogólnie dobre intencje i dobre serca. Kler już niekoniecznie, a skoro główna jakby nie patrzeć bohaterka wzbudza w nas raczej negatywne emocje to w pewnym momencie zaczynamy kibicować klątwie i całe napięcie szlak jasny trafia znaczy szczerze mówiąc, zasada działania tej klątwy w ogóle to jest też taki motyw, który już występował w paru produkcjach, a pewnie nawet w paru książkach, a może nawet komiksach. Dlatego tutaj nie trudno jest przewidzieć, że to wszystko się skończy e, tragicznie i no, ta główna bohaterka właściwie zasługuje na ten, na ten los. I to jest duży problem, bo to nie jest film realizatorski, też. Uh -huh. To nie jest tak, że jakoś tutaj scenarzyści krytykują pewne zachowania. Nie, pokazują tym nie do końca odpowiedzialną nastolatkę. Dzieją się różne przykre rzeczy. Działanie klątwy też jest w sumie z jednej strony coś takiego standardowego, co widzieliśmy wiele razy, z drugiej strony niekoniecznie spójnego, bo na początku myślałem, że muszą ginąć osoby bliskie. Claire, uh -huh. czyli po prostu najbliżsi przyjaciele, krewni ale potem się okazało, że niekoniecznie, że też mamy takie ofiary bardziej no nie do końca przypadkowe, ale zupełnie niezwiązane z naszą bohaterką co też sprawiło, że to napięcie siadło do tego ten film, on nie miał małego budżetu znaczy małego, no to też nie jest duży budżet, ale 12 milionów podajże no to to już są jakieś pieniądze to jest kosmicznie dużo jak na efekt to co dostaliśmy, tak, tak. bo film wygląda biednie i w tym filmie mamy w gruncie rzeczy około, nie wiem, dwunastki, piętnastki głównych bohatera, czy głównych, takich jednostek, które nie są w tle, tak, tak, mm -hmm. długoplanowych, więc jeżeli wiemy, że ma zginąć siódemka z otoczenia Kler, no to tak naprawdę mamy, nie wiem, ze dwie opcje, które ostatecznie nie wejdą w grę. No i tutaj też w związku z tym nie ma większych niespodzianek, poza tym, że raz ta klątwa tak trochę dziwnie zadziałała. I ostatecznie... No fabularnie to jakoś nie przykuwa uwagi. A same zgony, jak je oceniasz? Ja, jak oceniam, jak oceniam zgonę? Znaczy, to w wielu wypadkach to jest dosyć widowiskowa śmierć. Dlatego z tej strony akurat jeżeli chodzi o, o wykonanie, że tak powiem, jakość, jakość zgonów, jak już idziemy w tym w tym kierunku, to tu jest z kolei ode mnie plus dla tego filmu. Dlatego, że tam niektóre śmierci, że tak powiem, były dosyć epickie. No. Mm. To jest film, który bywa porównywany przez recenzentów i krytyków filmowych z oszukać przeznaczenie, bo tutaj też, no, gdy już widzimy, że bohatera wypowiada wyżyczenia, a po chwili na ekranie pojawia się jakaś postać i otoczenia, no to wiadomo, co się stanie. Ta postać musi zginąć i rzeczywiście te śmierci. One nie są nudne, one nie są tak zupełnie zwyczajne, chociaż to też nie jest poziom oszukać przeznaczenia, absolutnie nie, nie. nie. Tu aż takiej kreatywności nie ma. Okej, okay, Jest sekwencja w kuchni, tak. która jest, w sumie ja nie wiem, czym ona miała być, bo tam mam jak gdyby kilka zagrożeń obok siebie i to chyba miało, raczej znaczy nie wiem, czy to miało nas tak zdekoncentrować, że mieliśmy nie wiedzieć co tutaj będzie ostatecznie tą przyczyną zgonu, czy też może to miało pokazać, że można jakoś z tym walczyć, że nasza bohaterka tam likwiduje jedno zagrożenie, drugie, trzecie, dopiero za którym się jej się noga powinie. Ale z drugiej strony to też trochę wypadło tak głupkowato wrażenie. Mamy też y, potem coś ciekawego pod koniec filmu, bo w jednej sekwencji obserwujemy naprzemiennie dwie różne osoby po wypowiedzeniu życzenia i w związku z tym każda z nich może zginąć. Teoretycznie może nawet obie mogą zginąć. I to była sekwencja, wiesz, ta z tym y, na, wymianą koła w samochodzie. Tak, no, ale to, między innymi... to wydaje mi się, że hmm. służyło głównie temu, żeby troszeczkę na siłę podnieść napięcie, bo już pod koniec y, trudno było widza zaskoczyć, y, że tak powiem, postępem fabuły. Dlatego trzeba było sztucznie troszeczkę że tak powiem, stopniować to napięcie. No. no tak, ale właśnie udało się to, bo to była jedna z tych sekwencji, gdzie czułem jakikolwiek suspens większy. Do tego, pomimo wszystko dla mnie to jest plus, że pod koniec udało się jeszcze wykrzesać troszkę świeżości w tym, a nie zrobić po prostu szósty, czy tam któryś raz to samo. No całe szczęście, bo jeżeli nie to, to ten film naprawdę by, byłby, no, krótko mówiąc, do wyrzucenia, do śmieci. Co do fabułki, jeszcze tu jest trochę nielogiczności, bo na przykład ta pozytywka należała do matki naszej bohaterki, została wyrzucona pod domem i nikt jej nie znalazł z domowników. A potem pan domu tak zbiegając złą znalazł ją pod jakimś innym domem w mieście. Zresztą nie wiemy do końca, jak to jest z tą matką, bo wygląda na to, że ona też sobie nie życzyła niczego sensownego. Tak jak córka, mamy ten wątek saksofonu trochę takich rzeczy mech ale to co tutaj też widać właśnie chociażby w wątku matki, że twórcy się bardzo nastawili na prequel i na sequel bo ta pozytywka będzie krążyła cały czas po okolicy o matce można by spokojnie zrobić nowy film, o tym co się stanie z pozytywką w przyszłości, mamy sporo otwartych wątków, tylko że no właśnie, czy chcemy je rozwijać, czy poszedłbyś na nie wiem, Wish upon 2, czy zero do eee, szczerze mówiąc nie i z tego co ja pamiętam tak mi się przynajmniej wydaje to to wyglądało w ten sposób, że z tego co kojarzę z filmu to najpierw matka się pozbyła tej pozytywki, później przejął ją ktoś z sąsiedztwa i później w wyniku tego w ogóle tam spa spalił się cały dom tego sąsiada i tam później dopiero ojciec czyli mąż tej kobiety, która jako pierwsza się pozbyła pozytywki w tej historii, znajduje ją i oddaje córce. To jest... No tak, ale właśnie to jest tak strasznie na siłę, nie? Że... Tak, no dziwaczne. No, ona dziwaczne się jej pozbyła, ona ją wrzuciła do kosza przed domem. Nie Dokładnie. tak się pozbyła pozytywki, która może zabijać ludzi, Dokładnie. żeby przypadkiem nikt nie uciekł w okolicy. Mm. dokładnie Ja też bym nie poszedł na super. Dla mnie ten film to jest takie... Znaczy to też nie jest tak, że on był bardzo zły czy coś, ale po prostu nie, no trochę szkoda na to czas, bo to jest takie 3 na 5, nie wiem, jakieś 5 na 10, taki absolutny średniak niczym. Bo to wiesz, to nie jest film jak ten, który na przykład w Heliosie na maratonach oglądaliśmy, wiesz, jakiś Blackburn, czy The Evil Inside, czy jak to się tam nazywało. Mm. Wiesz, takie naprawdę złe filmy, ten, ten trzeci, czwarty z maratonów to zazwyczaj no. Znaczy ja bym na tym filmie zasnął, jeżeli by to było na maratonie albo bym wyszedł, bo po prostu szkoda by było mojego czasu. Ja sobie tak myślę, bo my mieliśmy wtedy obejrzeć jeszcze Od Tomasa. Ja mm. żałuję, żeśmy tego nie zobaczyli wspólnie zamiast Wishapon, dlatego że Od Tomas to też jest taki trochę Teen Horror, Teen Adventure Movie i to był znacznie lepszy film. No może jeszcze będzie okazja. Mam nadzieję, bo, bo warto go też omówić i warto podkreślić, że to jest Netflixowa, ale bardzo dobra produkcja. Hmm. No dobra, no to jak słyszycie łyszapon w mojej ocenie nic tragicznego, ale ogólnie szkoda czasu. No niczego nie stracicie, jak sobie to odpuścicie. Za to możecie dać nam znać, czego byście sobie zażyczyli, gdybyście znaleźli Złotą rybkę, czy chińską pozytywkę? I co? W komentarzach. No. W sumie to teraz ja trochę się boję, bo nie wiem, moi słuchacze, będą widzieć dziwne życzenia. O. No, zobaczymy. Zobaczymy. się. Podyskutujemy. Dobra, to dzięki Ci, Pet Wolfie. Dziękuję również. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy spełniania, spełnienia życzeń. <ślad> Klimatycznego weekendu. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym, podcaście. A już za tydzień, kolejnym, nawiedzonym, podcaście. Ja nie mogę, no. Gdzie my to, cholery jesteśmy w ogóle?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 gotowy, tylko żebym nie usunął później tego nagrania przez przypadek. Bo to będzie taki przypał, że... Ja tu mam taką, że jak klikam stop, to mnie pyta usunąć? Czy zapisać? Naprawdę. W następnym, nawiedzonym, podcaście. Dobie, to nie usunę. Od trzech minut mam skurcz. Boże, tak mnie powinno oka. Nie, nie, myślałem, że się nie będę w stanie kontrolować, boże. Muszę trochę zmienić pozycję.